POGO, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek 14. Nowy odcinek POGO to kolejna edycja warsztatów o tworzeniu gier wideo, organizowanych przez Centrum Badań Gier Wideo UMCS, studio Mutated Byte oraz podcast on EU. Tym razem Grzegorz Olifirowicz z Mutated Byte opowie o tym, jak robić gry, aby na nich zarobić ponownie Was witam w imieniu Centrum Badań Gier Video MCS, Podcast -tonu oraz jednej trzeciej studia Mutated Byte. Reszta postanowiła nas olać i dzielić się jajkiem. E, dzisiaj dowiemy się, że jak napis wskazuje wiele o marketingu gier i o tym, jak zarobić na swoich pomysłach, a przynajmniej mam nadzieję, że to Krzesiek nam troszkę zdradzisz. Nie będę przedłużał, bo oczywiście słuchać jego, a nie mnie, także mam nadzieję, że będzie fajnie, a Tobie oddaję głos. Tak, bardzo. Cześć Grzesiek. Cześć, Grzesie. Cześć. Dzień dobry. Ja jestem Grzesiek i dzisiaj opowiem wam trochę historyjek. I pierwsza historyjka jest taka, że Arnold tańczy na ostrzu szabli. Arnold tańczy na ostrzu szabli. Arnold jest bardzo umieśnionym człowiekiem. Jest przebrany w strój baleriny. Ma nieogolone nogi i tańczy na ostrzu szabli. Przy okazji żongluje... Płonącymi kociętami. Już to lubię. Ale kilka miesięcy wcześniej Arnold nie miał nic. Nie miał pracy, nie miał pieniędzy, nie był przed nikogo znany, nie miał kolegów, nie miał znajomości, nie miał rodziny. Jedyne co miał to jego umieśnione ciało, a danisową postawę, figurę i to co miał postanowił wykorzystać. Nasmarował się olejem rzepakowym i poszedł na plac miejski, w samych slipach, prężąc się do słońca. Okazało się, że jest to najłatwiejszy sposób na zarobienie grosza i adonisowe ciało Arnolda było podziwiane, głównie przez płeć piękną, acz nie tylko, i w kilka dni zarobił kilkaset złotych. Super. Super do momentu, gdy nie dowiedzieli się o tym koledzy z siłowni i nagle na placu, na ulicach miasta zaczęło się pojawiać coraz więcej osiłków prężących się do słońca, wysmarowanych olejem rzepakowym tudzież innym e... i oni też zaczęli zarabiać w ten sposób pieniądze. Niestety im ich było więcej tym pieniędzy było mniej i po krótkim czasie Arnold już znowu był spłukany i nie wiedział co zrobić więc pomyślał sobie kurczę, no zawsze chciałem nauczyć się chodzić po linie więc zaczął się uczyć jak chodzić po linie? Rozpiął sobie linę pomiędzy jednym zrzami, a drugim zaczął się uczyć, pokazując swoje nieudolne próby przed ludźmi. Ale im częściej występował, im tym bardziej mu wychodziło, tym więcej też pieniędzy zbierał i po krótkim czasie znów był numer uno w mieście wśród performerów ulicznych. Niestety, jak się pewnie domyślacie, jego koledzy wpadli na ten sam pomysł. Też rozmyślili sobie linę, zaczęli chodzić po linach. Więc Arnold pomyślał, kurczę, no trzeba pójść krok dalej. Zaczął żonglować, chodząc po linie. Zaczął żonglować piłeczkami, potem żonglował klęglami, na koniec żonglował gwiazdkami ninja. Eee... A później płonącymi kociętami. <gry> tak, w końcu jesteśmy w momencie, gdy Arnold eee, tańczy na czubku szabli i żongluje płonącymi kocientami. To jest taka historyjka, która przedstawia tego bohatera w kluczowym momencie. Historyjka obrazująca trochę to, co teraz się dzieje w grach pod kątem marketingu. Pod kątem w ogóle marketingu, nie tylko marketingu gier. Tą historią chcę rozpocząć i chcę, żebyśmy sobie uświadomili wszyscy, że tak naprawdę każdy twórca gier jest trochę teraz takim Arnoldem. A jeżeli nie, no to powinien być. Z drugiej strony ten obrazek, który tu widzicie, czyli targowisko, to też jest obrazek e, pokazujący jak wygląda rynek gier teraz. Kto z Was tworzy gry? Co przeprowadziło tutaj resztę? Okay. Co Was to sprowadziło? Temat. Temat. Temat, że co? Gier. Jak się tworzy chciałem się dowiedzieć. W jaki sposób techniki, technologie? Dobra. To nie dzisiaj, bo marketing monetyzacja gier, marketing gier, ok, chłopaki. Od dziecko chciałem robić gry. No. I zrobiłem gry. A no teraz no, robię na Androida aplikacje mnozkowe. Do... Okej, okay. no dobra, no dobra, dobra. Bardziej reklama, może. Reklama co? nie, no, jak można je reklamować? I... Jak można reklamować gry? Dobra. Właśnie też tak samo. Dobra. Okej. Okay. A tutaj? No. Próbujcie wiedzy i jeżeli ktoś zrobimy grę, to właśnie chcemy wiedzieć jak można na niej zarobić Okej. A szykowaliście się na to odpowiedź, nie? <laughs> Było wcześniej. Dobra i jeszcze kolegę zapytam. komersjalizować grę. Dobra. Jeżeli tworzycie, czy będziecie tworzyć grę, czy stworzycie jakąś grę, to wasza gra będzie jak ten malutki ziemniak tam. Albo jak ta rzadkiewka. Albo jedno dowolne warzywo, które jest mało widoczne, tu, mało widoczne tutaj. Dlaczego? Bo rynek gier jest teraz na maksa nasycony tytułami. Szczególnie rynek gier mobilnych, z którego jakby ja się wywodzę, bo w Mutated Byte zaczęliśmy od gier mobilnych właśnie. I żeby klient, gracz, ktokolwiek odnalazł właśnie tego waszego ziemniaka, to ziemniak i wy musicie być takim Arnoldem i tańczyć na ostrzu szabli, żeby zwrócić na siebie uwagę. I w zasadzie w tym momencie mógłbym zakończyć już ten wykład. <laughs> Ale... Y nie zrobimy tego pójdziemy dalej, bo oprócz e, tej konkluzji początkowej jest jeszcze dużo rzeczy, których chciałbym Wam powiedzieć też ze swojej perspektywy. Gdy zaczynałem pracę w Mutated najpierw jako promotor gier, e, promotor naszej pracy, potem jako marketer. Czerpałem, czerpałem wiedzę z wielu książek, szkoleń, materiałów internetowych i okazało się, że jest strasznie, strasznie, strasznie dużo... E, Ból. jest strasznie dużo bzdur, na które możecie natrafić e, i dzisiaj jestem od tego żeby wam trochę po tych bzdurach poopowiadać e, pierwsza bzdura jest taka, że marketing to promocja nie <grytanie> marketing to nie jest promocja promocja jest tylko jednym z elementów składowych marketingu e, kto mówił że o, o promocji? chłopaki chyba wy aha, ok Myk jest taki, że promocja jest tylko jedną z części składowych marketingu. Dlaczego? Bo jeżeli spojrzycie, taka jest moja definicja, jeżeli spojrzycie sobie na źródło słów słowa marketing, to ono wywodzi się od słowa market, czyli rynek. Więc tak naprawdę, gdyby chcieć przetłumaczyć marketing na polski, to najlepsze słówko to jest o rynkowienie. Znalezienie swojego miejsca na rynku. Jeżeli wypuszczamy grę, no to jakie jest nasze najlepsze miejsce na rynku gier? Najlepsze, czyli takie, które sprowadzi do nas jak najwięcej graczy. Do tego rysunku y, będziemy powracać parę razy dzisiaj, mam nadzieję. E, ok. Marketing, no tak. A teraz chcę Wam poopowiadać trochę y, kilka przykładów, które nie są bezpośrednio związane z grami, ale można je przełożyć na świat gier. Kilka dobrych przykładów, które pokazują, hmm, które pokazują co i jak. Po pierwsze, żeby się zająć marketingiem, musicie sobie uświadomić to, że ludzie nie lubią być traktowani serio. I ten obrazek, który widzicie tutaj, jest tego dowodem. To jest obrazek z Walmartu, ze Stanów. I parę lat temu w Stanach zrobiono taki eksperyment. Nie wiem, czy wiecie, ale sieci supermarketów mają takie wyszczególnione jednostki, które są jednostkami eksperymentalnymi. Na przykład biedronka w Polsce też ma takie jednostki eksperymentalne. Jak znajdziecie sobie eksperymentalną biedronkę, to się okazuje, że ona w środku nie wygląda w ogóle jak standardowa biedronka, tylko jest w jakiś sposób usprawniona. Podobnie chciano usprawnić kilka lat temu Walmart w Stanach. Więc... Włodarza Walmartu zatrudnił nowego kierownika jednego ze sklepów. Ten kierownik powiedział tak, kurczę, jakie mamy ceny w supermarkecie. Wszystko jest 4,99, 8,99, 22,99. Przecież to jest oszukiwanie klienta. Jest czy nie jest? No jest, bo się wydaje, że coś kosztuje 8, kiedy tak naprawdę to jest 9 dolarów. Bez jednego centa. Więc ten kierownik powiedział, nie, no to teraz to będziemy traktować wszystkich serio. Wszystkie ceny zaokrąglono, pełnych." Produkty w supermarketach, nie wiem czy to wiecie, ale te najdroższe są zazwyczaj ustawione na poziomie waszych oczu. Więc w z który miał za cel traktować serio klientów, postanowił to zmienić. Ustawiono produkty alfabetycznie. Katalog produktów, na przykład keczupów, alfabetycznie. Wszystko dało się znaleźć bezproblemowo. Jeżeli pojawiały się rabaty, jakieś zniżki w sklepie, to zniżki nie były ściemniane na zasadzie najpierw podwyższymy cenę, że jak zniżymy ją 20%, to i tak na tym zarobimy. Nie, nie było tego. Ceny były albo bez zniżek, a jeżeli zniżki się pojawiały, to one były faktyczne, że sklep wychodził na tym na zero albo ledwo, ledwo na plus. No i jak myślicie, co się stało? Spadek sprzedaży. Spadek sprzedaży. Nikt tam nie kupował. Po miesiącu koleś został zwolniony. Nikt tego nie kupował. Ludzie czuli się oszukani, podczas gdy byli traktowani serio. Pierwszy wniosek jest taki, że e, ludzie nie chcą być traktowani fair, w ten sposób. Niestety, ale tak to wygląda. <śm> ja bym raczej stwierdził, że to jest chwyt e, sprzedażowy. I tyle, że on po prostu ładno zastosował te chwyty, a on stwierdził, że nie, wywala mi to. Mm -hmm. Więc na no, takie trochę strzelam w stopę. Mm -hmm. To co chcę wam pokazać to to, że y, y, ludzie się nie burzą, jeżeli wy do nich po, po, powiecie im coś takiego, że ja sprzedaję za 3,99 a nie za 4. Nie, 3,99 to jest lepsze. Większość klientów, chociaż jak zapytacie jeden na jeden wprost, to nikt się do tego nie przyzna, ale big data, statystyki pokażą wam, że kurczę, to się lepiej sprawdza. A... Dobra, co się jeszcze sprawdza? Sprawdza się na przykład to, co też widać tutaj, czyli szerokie alejki. Jak myślicie, dlaczego są takie szerokie alejki w Walmartie, czy w ogóle w supermarketach? Bo jak się idzie przez wąską alejkę, to ona się kojarzy ze sklepem osiedlowym i przechodzimy przez nią bardzo szybko. A jeżeli jest szeroka alejka, to idziemy przez nią powoli. Kroczymy przez ten sklep, przez to mamy więcej możliwości, żeby kupić więcej towarów. Mało tego, czasami jest tak, że sklep na przykład powoduje, że musimy się zatrzymać w pewnym momencie, chociaż wcale tego nie, nie chcemy Idealny przykład to jest lubelski MediaMarkt Kto był chociaż raz w MediaMarcie? Wszyscy byli, super I co tam jest zaraz przy wejściu? Tam jest taki duży odstęp pomiędzy kasami a alejkami Ale nikt nie przechodzi wprost do alejki, tylko wszyscy się zatrzymują na samym początku Często tak jest też w kerfurach ustawione Co tam jest? Tam jest jeden wielki kosz. I w tym koszu są filmy DVD po 5 zł. Albo gierki jakieś proste, prostackie wręcz po 7 zł. Przepraszam, przepraszam. W Lubecie nie masz się tak, jak wejdziesz za bankami, to na prawa od razu masz całą elektronikę. Cała elektronika naprawdę. I po co są takie kosze? Ja wiem, wchodząc, e, sam jestem z Hełma, i tam jest e, z kolei w Kerfurze idealny przykład takiego, jak to jest zastosowane. Wchodzisz, jest wielki kosz z gierkami e, i nie ma opcji, żeby się nie zatrzymać, bo a znajdę jakiegoś sam, złoty samorodek tam w tych gierkach za 5 złotych, w zawsze chciałem pograć, a nigdy nie miałem okazji. E, nigdy to się nie udaje i, i, i tam są e, same słabizny, ale i tak się zatrzymuje i to mnie powoduje, że więcej czasu spędzam w tym sklepie. Nie ma to związku z marketingiem gier, ale tylko pozornie, bo tak naprawdę to ma. Bo tak naprawdę to w marketingu chodzi o to, żeby ludziom dawać swój produkt i żeby ich lekko trącać do sprzedaży. Nie popychać, ale lekko trącać. Dawać szersze alejki, żeby oni się bardziej zastanowili, zobaczyli, co macie do zaoferowania. Stawiać kosze pełne słabych promocji, ale kosze, które spowodują, że a on się zatrzyma, zastanowi, zanim pójdzie dalej. E, ok, z innych ciekawostek, jak można trącić kogoś do sprzedaży, przebadano kelnerki w restauracjach amerykańskich i to jak one zbierają zamówienia. I okazało się, że jeżeli kelnerka zbiera zamówienie i sparafrazuje to, co zamawiacie u niej... Dzień dobry. Sparafrazuje to, co u niej zamawiacie, albo w ogóle nie skomentuje tego, tylko... Aha, okej, okay, dobra. No to dostaje pewne, pewnej wysokości napiwki, albo w ogóle nie dostaje. Natomiast jeżeli ona powtórzy słowo w słowo, z taką samą intonacją, wasze zamówienie, to jej napiwki wzrastają o... 80%. I napiwki wzrastają o 80% przez zwykłą mimikę. E, ok, okazuje się, że jeżeli e, ludzie podczas rozmów biznesowych siedzą na miękkich krzesłach, to o wiele części zgadzają się na umowy, które im się proponuje. Jak siedzą na twardych, to się nie zgadzają, ale jak siedzą na miękkich, to jakoś takie jest połączenie między tą częścią a tą częścią, że od razu się lepiej nam jest się zgadzamy, nie? When this go dump, dump, tak? W takiej kolejności. To jest tak raczej, że, że mm, wtedy się czujesz bardziej komfortowo, luźniej, e, lepiej ogólnie, więc jesteś bardziej skory do wykonania jakiejś czynności, niż jak siedzisz na odpornym krześle, gdzie jest ci niewygodnie, jesteś spięty przy okazji, bo jak już tak długo siedzisz, to jest, no niewygodnie się denerwujesz, a więc... Oczywiście, to jest, to jest kolejny przykład trykania w stronę czegoś. Niby takie głupstwo, ale to ma wpływ. Gdybym Was podzielił teraz tak y, y, na pół i dał swoją cv i jednej części dałbym zwykłą kartkę ze swoim CV, a drugiej części dałbym to samo CV, y, tylko w skórzanej, ciężkiej teczce, to pewnie już się domyślacie, kto by lepiej ocenił moją CV-kę. No kto? Zwykła kartka wygrała na pewno. <głos> Dzięki. No nie. <głos> no nie. Okazuje się, że jeżeli coś jest ładnie ubrane i coś jest ciężkie, to ma większą wartość. Jeżeli wam dają super ciężkie sztućce w restauracji, to lepiej ocenicie żarcie, które dostajecie. I tak jest autentycznie. Eee, dobra. A, zanim do tego. Jeżeli macie do wyboru w restauracji, a propos restauracji, jeżeli macie do wyboru w restauracji... Małego hamburgera za 3 zł i dużego hamburgera za złotych zł, 7, to jak myślicie, którego większość z Was wybierze? Dwa razy małego. Dwa razy małego. Czy w ogóle, jak masz kupić jeden, to okazuje się, że też wybierzesz częściej i wybierzesz tego małego hamburgera. Ale jeżeli z, między tymi dwoma dasz hamburgera średniego, pomijmy ceny na razie, dasz hamburger średni to którą opcję najczęściej będą wybierać ludzie? Średniej. Tą średnią. Bo nikt nie chce być skrajny. Wszyscy tak... Nie wiem, czy jestem tak na maksa głodny, czy tak lekko. To wezmę tego średniego. I to już jest wniosek, który możecie wyciągnąć do gier. Szczególnie jeżeli chodzi o opcję mikropłatności, albo wersji gry, jaką kupujecie. Ile powinniście dawać opcji graczom do kupienia? Wystarczy. Trzy! Trzy! <grych> Dobra. Mało tego, jeżeli e, mała kawa kosztuje 3 zł, średnia kawa kosztuje 6 zł, ale największa kosztuje 7, to którą kupicie? Największą. największą, największą. A koszt jej produkcji jest prawie taki sam jak koszt małej czy średniej. Jednocześnie macie największą marżę na tym. I ludzie to częściej będą kupować, bo najbardziej się to opłaca. To trochę jak w tym dowcipie o, o, o człowieku, który sprzedawał dynie przed Halloween. Miał takie olbrzymie dynie, stoisko z dyniami, sprzedawał te dynie po 30 zł za sztukę, ale miał na samochodzie napisane jedna dynia 30 zł. Promocja. Kup 3 za 100 zł. Więc idzie sobie profesor ekonomii, nie wiem, jest tu jakiś nie? profesor ekonomii, nie? Nie, dobra. Idzie sobie profesor ekonomii i powiedział, kurczę, ale to, to, to jest ściema, no to, to... A ja mu pokażę, jak bardzo się ten głupi człowiek myli i mówi, no proszę pana, poproszę jedną dynię no dobrze, 30 złotych, bang e, proszę pana, poproszę drugą dynię OK, 30 złotych, bang no proszę pana, poproszę trzecią dynię no 30 złotych, bang Wiedzi pan, panie sprzedawco, ale pan głupi jest ja od pana kupiłem trzy dynie za 90 złotych a pan sprzedaje w zestawie trzy dynie po 100 złotych no, drugimi drzwiami za, za mało, opcję, by były trzy Prawda? Prawda? A co mówi sprzedawca? Mówi oczywiście, kurczę, kupiłeś ode mnie właśnie trzy dynie po 30 zł i ty chcesz mnie uczyć marketingu? No come on To jest trochę tak To jest taka sztuczka ale co podkreślam i bardzo często będę to podkreślał bo dla mnie przynajmniej to był największy problem, żeby się przestawić na samym początku Ludzie tego chcą Jeżeli wy to oferujecie, to wy ich nie naciągacie wy spełniacie ich potrzeby. Bo to działa i to ludzie kupują. Okej. Okay. Z drugiej strony, jeżeli e, idziecie, pewnie mieliście taką sytuację, idziecie z dziewczyną e, na miasto i wstępujecie do jakiejś lodziarni, nie wiem, Bosko albo innej i tam jest cała lodówka lodów, smaków. No i co się dzieje w tym momencie? Choose one. Choose one. Nie? Jakie ty chcesz smaki? Nie wiem, a przed Wami jest jeszcze kolejka i ludzie się zastanawiają po 15 minut i po pół godziny co wybrać, jakie lody wybrać. Aż tu nagle przychodzi e, ekspedientka i dostawia jeszcze trzy nowe korytka ze smakami. I wtedy już totalnie głupieją ludzie i nie wiedzą co robić. Jaki z tego wniosek? Jeżeli dacie graczom za dużo możliwości wyboru, no to też jest niedobrze. Ile powinniście dawać opcji wyboru? Trzy! Trzy. Trzy opcje wyboru. Zawsze. Mało tego. Jeżeli cenowo nawet e, nie sprawdzi to się wam w grze, to możecie użyć czegoś, co się nazywa Glowing Choices. Z technika budowania gier pod tytułem Glowing Choices. Jak ona wygląda? E, była taka gra mobilna e, Mage and Minions. Tam się walczyło z jakimiś potworkami. Po każdej misji dostawało się podsumowanie swojej misji i sklep. Zbierasz monety, możesz coś sobie kupić w sklepie. Możesz kupić za normalne monety, a możesz kupić opcję specjalną, wydając rzeczywistą kasę. I masz tak, możesz kupić sobie buty, możesz kupić sobie płaszcz, a możesz kupić sobie miecz. I ten miecz jest najbardziej opłacalny. Nie dość, że on jest najbardziej opłacalny cenowo, to jeszcze świeci. Tylko jedna jedyna rzecz, świeci. Jedna jedyna rzecz do wyboru. I rzeczywiście oprzeć się czemuś takiemu było naprawdę, naprawdę trudno. I parę razy kupiłem. <głos> Serio. Dobra. Kolejna rzecz. Kto studiuje z Was? OK. Nikt więcej? Wszyscy są po Dobra. Okej. Okay. Jeżeli studiujecie albo studiowaliście wcześniej, to na pewno znacie tę sytuację. To jest autentyczna kolejna do ksero. To nie jest polski uniwersytet. Do dżekanatu. Słucham? Do dziekanatu. Nie, to jest akurat doksero. D do jest podobnie. To jest akurat doksero. Dlaczego takie zdjęcie? Swego czasu w Stanach zrobiono taki eksperyment na kilku uniwersytetach. Był podstawiony student z kserówkami. I gdy tylko widział przynajmniej 5 osób w kolejce do ksero, to podchodził z tymi kserówkami do nich i mówił: Słuchajcie, mam ksero do skserowania. I czy przepuścicie mnie, żebym był pierwszy? I jak myślicie, ile procent osób przepuszczało go w kolejce? 5%? Pięć procent. <laughs> ok. Osiemdziesiąt. Ale to rozbieżność. Pięćdziesiąt. Zależy, na 60%. 60% było go gotowych <tryk> przepuścić go w kolejce. Ale postanowiłem coś sprawdzić. I naukowcy pomyśleli sobie, kurczę, a dodajmy mu powód. I on od pewnego czasu chodził z tymi kserówkami i mówił, słuchajcie, mam ważne kserówki, przepuśćcie mnie jako pierwszego, bo mam mało czasu. Bo mam mało czasu. Podał powód. Zgadnijcie, jaką teraz miał skuteczność? 80%. 94% 94% osób przepuszczało go w kolejce. Ale to jeszcze nie wszystko, posunięto się o krok dalej. Ludzie, którzy organizowali ten eksperyment pomyśleli sobie, że kurczę, on jednak posługiwał się jakąś wartością. Powiedział, że nie ma czasu, czas to dla niego, czas to pieniądz, czas to była jakaś wartość. A co by było, gdybyśmy dali e, sam powód, ale ten powód nie miałby w sobie wartości, więc wymyślono inną konstrukcję. I ten student tym razem chodził z tymi kartkami i gdy widział kolejkę do kseru, to mówił tak. Mam ważne kserówki. Przepuśćcie mnie jako pierwszego, bo muszę je skserować. No i zgadnijcie jaką teraz miał skuteczność? 30%, 30? A. 93% <grym> 93% Okazało się, że sama konstrukcja pod tytułem Daj powód, żeby ludzie coś zrobili, powoduje, że ludzie lepiej to robią, łatwiej. No i teraz tak. Eee, czy ktoś z was próbował się kiedyś umówić z dziewczyną na randkę? <grym> Pewnie tak. Więc jeżeli pomyśleliście sobie w tym momencie o takiej historyjce, że eee, słuchaj... Chodź do mnie dzisiaj, bo. Bo chodź. No, ma fajne gry, tak? Bo ma fajne gry. Bo Netflix and chill. No to gdyby były to jakieś kobiety, to by wam powiedziały, jak gdybyśmy zapytali, czy, czy działa, no to, to nie. Na Singstara lepiej działa. Chodź po w karaoke. Chodź po w karaoke. Bo co? Bo, bo mam. No, nie, no, działa. Czasami. Okej, okay, dobra. Okazuje się, że jest jedno, jedno ale w tej całej technice i ale wygląda w ten sposób, że jeżeli o coś prosicie, dajecie powód, to wykonanie tej prośby niewiele kosztuje. Jak to można przełożyć na gry? Proszę daj mi swoje pieniądze. Proszę daj mi swoje pieniądze, bo... Bo jestem deweloperem Indie, który utrzymuje się tylko z reklam, więc obejrzyj te reklamy i daj mi zarobić na spaghetti. A tamtym tam reklamie ze swoim na czy przy swojej nie? nie wiem, teraz chyba najpopularniejsze reklamy, te mobilne przynajmniej, to są te Skate no. no, no. Gdy dajecie powód, e, najlepiej szczery, ale w gruncie rzeczy chwytliwy, e, to macie o wiele większą szansę, że gracz pozytywnie na to zareaguje. Zobaczcie naszą grę, bo zrobiliśmy ją y, z myślą o, y, f, nie wiem, wsparciu lokalnej społeczności. I czy to nie jest trigger do sprawdzenia chociażby? Jasne, że tak, słuchaj. Powiem ci, że to nawet bardzo dobrze działa, bo sam kiedyś miałem coś na to, że. Y no, no natknąłem się po prostu na książki o pisaniu fabuły, tak? O starych grach RPG, kiedy to się rozgrywała sesja, wiadomo, jak to było. I tam była właśnie taka rzecz, że słuchaj, jeśli przeczytałeś tę książkę i Ci się spodobało, to zakupiłeś o książce 48 godzin w jakimś stepie. I to była cała seria czterech książek. Te cztery książki przeczytałem w PDF-ie, w ogóle nie kupując, ale właśnie fakt tego komunikatu sprawił, że nieważne było to, że ja już przeczytałem te książki, że już nie są potrzebne my wszystko wszystkie kupiłem, mhm. a może kosztowały kosztowały z 150 <grym> Okej, <Okay, grym> i, to, i to było odwrotne, nie? Najpierw miałeś powód podany, a potem miałeś akcję Kup te książki, bo ci się spodobały A to było odwrotnie, jeśli ci się spodobały, to je kup Bank. Okej, okay. czy na wszystkich podziała? Nie, nie na wszystkich Ale nawet jeżeli to nie będzie 93% To czy nie warto tego zastosować? Jasne, że warto eee, O co chodzi? Chodzi o to, żeby w grze spowodować w grze, w ofercie, którą przedstawiacie spowodować e, takie urgency pilną, pilną potrzebę dla gracza do zakupienia, sprawdzenia e, zaznajomienia się, skorzystania z tego co oferujecie e, ten pan się śpieszy mm. <laughs> i widać, że bardzo jest mu śpieszną. i mniej więcej tak ma się zachowywać wasz gracz <laughs> widząc e, co mu oferujecie on już powinien chcieć to kupić jak to można zrobić? Wykorzystując na przykład elementy z oktalizy. Niektórzy z Was, na przykład, chyba też byłeś ostatnio, nie? No właśnie, pamiętacie, ostatnio rozmawiałem z Wami o takim narzędziu do budowania, projektowania gier jak Oktaliza. Które elementy z oktalizy sprzyjają budowaniu konieczności na już, na teraz? Stary. Scarcity. Aha, czyli niedostępność. Jeżeli e, mamy coś trudno dostępnego, to automatycznie wzrasta jego wartość. Jeżeli to jest coś, co wszyscy mają, a jest tego ograniczona ilość, automatycznie wzrasta jego wartość. Jeżeli mamy ograniczony czas do zdobycia czegoś, automatycznie wzrasta jego wartość. OK, co jeszcze? Bo? Bo na Mhm, mm pewnie, że tak. Z tego na przykład słynie... A, wyleciała mi nazwa teraz z głowy, ale pewnie pamiętacie i, i, i kojarzycie. Jest taka firma, która dla fanboyów growych wysyła e, miesięcznie pudełka poświęcone jakimś grom bądź programom telewizyjnym. Nie wiadomo co tam będzie. Kojarzycie nazwę? Loot Lootcrate. no właśnie. Nie wiadomo co tam będzie, ale to jest takie popularne i. God damn it. Ja jestem ciekawy, czy to będzie koszulka, czy to będzie komiks, czy to będzie jakaś gra, czy to będzie jakiś dodatek, czy będzie edycja specjalna czegoś. Nie wiem. Kupuję w ciemno. Bo nie wiem. Ale może akurat. Okej, okay, co jeszcze? A Awojdenc, bo, bo, bo? No bo możesz zagrać jeszcze raz za 24 godziny, nie. albo już teraz płacąc pół Aha, okej, okej. Okay, okay. Nie wiem, czy to by było avoidance, czy, czy, czy któryś z innych elementów, ale sam mechanizm to jest... To unpatience też chyba, to jest avoidance. a może nie. E, nie, loss and avoidance, scarcity, unpatience, a, tak, tak jest. Tak. Ale e, sa, sama technika, jak najbardziej tak. E, słuchaj, skończyły ci się życia, a następnym razem będziesz mógł za 24 godziny zagrać, chyba że wesprzesz nas na Patreonie, chociażby, jeżeli uruchomicie swoją grę na Patreonie. Nie? chociażby. Z niedostępnością, kolejna rzecz, która jest nagminnie powtarzana na Patreonie. Każdzie w ogóle Patreon? Tak. Portal dla twórców, artystów, między innymi dla twórców gier, na którym możecie zbierać swoich wspieraczy, ludzi, którzy Was wspierają i, i sypią Wam hajsem. I często zdarza się tak, że gracie w jakąś grę, która jest totalnie darmowa, zrobiona przez twórców z Patreona, ale najfajniejsze opcje są dostępne tylko dla tych, którzy wesprą gierkę tymi 5 dolarami na Patreonie. Na przykład tak. A z Avoidance i Loss, jeżeli na przykład. Na... Dobra, powiedzmy, że macie grę typu RPG, albo RPG Strategia, coś takiego i dostajecie na samym początku, zupełnie za friko, super wypaśnego bohatera. Macie tych bohaterów pięciu, jeden jest taki super wypaśny, jest najfajniejszy. Najfajniej wygląda, najfajniejsze skille, e, najfajniejsze odzywki, w ogóle jest super, super, super. I fajnie się nim gra. Więc przez kilka godzin gracie tym bohaterem. Ale mały zegareczek odmierza nam czas, do kiedy on jest dostępny. I pakujecie dużo jako gracze w rozwój jego. I potem dostajecie informację, że ok e, fajnie i super. Twój czas się skończył. Chcesz grać dalej? No to yy, zapłać za, za kolejny czas grania tym właśnie bohaterem, albo przerzuć się na jakiegoś innego. Bang. Ilu tych bohaterów powinno być? Trzech. Trzech! No, pewnie, że tak. Dobra. Co my tu mamy dalej? Mm. Ludzie to lubią. Ludzie lubią kupować, lubią się pozycjonować, e, lubią czuć się jak tacy Super Sajanie. Więc nawet nie bójcie się tego, że będziecie mieli content premium w waszych grach. Bo nawet jeżeli e, ja osobiście na przykład nie cierpię contentu premium i uważam, że wszystko powinno być e, dostępne o tak po prostu, przy jednorazowym zakupie, to wiem, że większość osób tak nie uważa, że większość statystycznie big data pokazuje, że ludzie lubią opcję premium, bo lubią czuć się takimi super sajanami, wybrancami. Wybrańcami. I ten... a, nie, a nie jest tak, że po prostu, to nie jest większość, tylko po prostu jest na tyle duża grupa ludzi, którzy są w stanie wydawać tysiące dolarów mhm. na daną grę, bo im się spodobała i sobie tacy super gdali, mhm. że to oni rekompensują fakt, że większość że za... eee, nie będę na podawał to, czy większość chce, a większość zrobi, to, to też są dwie różne rzeczy. No tak, jest... Bo jasne, że y, zapłaci ci mniejsza no. część koniec końców, a prawdopodobnie będzie tam zastosowana też zasada Pareto, czyli 20% płacących najwięcej y, zrobi ci 80% y, przychodów. Znaczy nawet dziś, dziś, pamiętam z jakiegoś też układu na temat mobilnych gier, że, że właśnie gra, gracze premium czasami stanowią 90 parę procent Aha. Y, kasy, jaka spływa, a są mniej niż procenta. Ten parę mhm. to jest bardzo y, no. rozstrzelony. Były jakieś gry, które... Nie pamiętam, które to było studio, ale jedno z tych dużych mobilnych, które miało cały dzia dział, który zajmował się tylko tym, żeby zadowalać kilku najbardziej więcej płacących klientów, którzy na, na przykład... Oni sprawdzali, że oni są za, za, zapalonymi, nie wiem, rybakami, więc im robili... Y, Stawki, kup sobie coś z rybką, nie? Uh -huh. Za 10 dolarów. I oni to po prostu robili tylko dla nich, bo oni badowali takie pieniądze w to wszystko, że im się to totalnie zwracało, bo było tak naprawdę olać tych te casuali, którzy tam wchodzili na 5 minut. Mało tego, taka postawa nawet się nazywa klientocentryczność. Ale to sobie wygooglacie kiedyś. Um, to, co chciałem wam teraz pokazać, zbliżając się, małymi kroczkami, ale zbliżając się ku konkluzji, to chciałem Wam pokazać, żebyście się nie bali stosować tego typu czy innych zagrywek, o których jeszcze sobie dzisiaj, mam nadzieję, powiemy. I chciałem to zaargumentować, czy udowodnić taką historyjką z Waszego życia, o tym, że każdy z nas jest sprzedawcą tak naprawdę. Bo jeżeli się urodziliście i byliście takimi małymi maluchami, niemowlakami, to w momencie, gdy chciało się Wam jeść i zaczynaliście płakać, to sprzedawaliście matce ideę, że chce mi się jeść. Chcę mi się jeść. Sprzedaję ci moją potrzebę eee, sprzedaję ci potrzebę zaopiekowania się mną. Chcę mi się jeść. No i dobra, rośniemy dalej. Eee, nasz skill sprzedażowy wkracza na następny poziom. I jesteśmy już takimi małymi szk szkrabami. I co taki mały szkrab mówi w sklepie na przykład? Maroku batona. Kuba batona kup batona i z takiego jęczenia już przenieśliśmy się na poziom wyżej, czyli błaganie. To też jest sprzedaż. No weź kup, no weź kup, kup mi, kup, kup. To też jest sprzedaż. A co w sytuacji, gdy zamieniamy się w nastolatków? To już jest kompletnie wyższy poziom, bo wtedy to jest zazwyczaj tak. Tato, a jak wysprzątam mieszkanie i skoszę trawnik, to dasz mi pięć dych na imprezę? I już jest targowanie. To jest jeszcze wyższy poziom. czy można targować z kimś. Jak to przełożyć na gry? Na wasze gry, na wasze pomysły? To już sobie sami na to odpowiecie. Targuj się jest o cenę? Słucham? Targuj się stwórca ile zapłacisz? A dlaczego nie? <grych> A dlaczego Chcesz nie? To no. Hm. Ciężko, ale czemu nie? Eee... Okej, okay, co, je, co jeszcze jest ważnego to to, że na tym ryniolku, pamiętajcie ten ryniolek z początku, na tym ryniolku trzeba znaleźć swoje miejsce. I dla niektórych to miejsce i ten sposób na znalezienie tego miejsca to będzie na przykład wypozycjonowanie się w sklepie. Na, nie wiem, Google Play, na Steamie, na Google w ogóle w wyszukiwarce. Wypozycjonowanie się. Super. Dla niektórych to będzie reklama na Facebooku. Zrobicie swoją gierkę, puścicie swoje kampanię za 50 zł na Face'a i nagle się okaże, że w Chicago ludzie zaczynają grać. Bo na przykład zrobiliście. Ok, krypto reklama, na przykład zrobiliście grę o polskim asesynie w czasach średniowiecznych, a okazuje się, że w, Polsce jest, że w Chicago jest jakaś mniejszość polska i oni zaczynają w to grać, bo się zainteresowali. Za 50 zł wydane na Facebooku. Może i tak być. Może się okazać, że wcale te najpopularniejsze marketplacy, tak zwane, nie okażą się tymi najbardziej dochodowymi. I gdy puścicie swoją grę, tak, trzymam się tych mówiennych z racji mojego tła i tego skąd pochodzę. Ale jeżeli puścicie to na przykład na Marketplace'a Opery albo Samsunga, nagle się okaże, że tam najchętniej ludzie kupują. Może, to się, może tak się okazać. A może się okazać, tak jak było to w moim osobistym przypadku, że sposób na wypro wypromowanie waszych tytułów i was samych jako twórców, to będzie networking. Czyli poznawanie nowych ludzi, poznawanie nowych osób. E i tam znajdowanie klientów. I w jaki sposób można znaleźć klienta poprzez rozmowę z nim? To jest taka jedna magiczna formuła i magiczny sposób. Był sobie kiedyś taki, no też przedsiębiorca, miał na Wiktor, to jest przedsiębiorca hiszpański. Ja, Anegdotę o nim słyszałem od jeszcze jednego Wiktora, który jest z kolei speakerem na konferencjach kinu. I on opowiada coś takiego, że spotkał się z, z tym mentorem hiszpańskim i zapytał jak on robi, że znajduje klientów. A co tamten powiedział, że... z hiszpańskim swoim akcentem odpowiedział, że no, musisz pytać, dopóki ktoś się nie zgodzi. No, ale, ale jak to? No, po prostu pytaj, dopóki ktoś się nie zgodzi. Nawet jak szukacie dla siebie dofinansowania na przykład na pierwszą grę, no to pytajcie, dopóki ktoś się nie zgodzi. To też mam przełożenie na podrywanie dziewczyn. Ale dobra. <grym> Czyli to jest trochę takie sfinansuj, sfinansuj, sfinansuj, sfinansuj, sfinansuj, Czy to raczej nie jest to? A czemu nie? Znaczy, wiesz, sfinansuj, sfinansuj. Z jakiego to jest poziomu? Z poziomu błagania. Sfinansuj, <śmiech> z sfinansuj. Z e, ale możesz równie dobrze wejść na wyższy poziom. Możesz stosować te czy inne sztuczki. Tego jest e, naprawdę od, od groma. E, do tego, żeby, jeżeli mowa o pozyskaniu jakiegoś finansowania na sam początek, żeby je znaleźć w końcu. Jeżeli nie tu, to tu. Jeżeli nie tu, to tu. Jeżeli nie tu, to tu. inwestorowi zawsze, że sfinansowali dostrzegier. No, czemu nie? A jest jeszcze inna opcja. Jak wyobraźcie sobie taką sytuację, że yy, zbliżają się powoli wakacje i przychodzi do was dziewczyna i mówi Słuchaj, pojedźmy gdzieś na wakacje, gdzieś za granicę, pojedźmy gdzieś za granicę na wakacje. No dobra, dobra. A masz już pomysł jakiś, gdzie? No mam, mam. E, słuchaj, e, jedźmy e, do Kanady. Jedźmy do Kanady. Dobra, panowie, jakie jest pierwsze pytanie, które rodzi się w waszych głowach? Ile to, ile to kosztuje? Dziękuję. <głos> ile to, kosztuje? to Oka kosztuje? Okazuje się, że to trochę kosztuje, nie? No i tak, mmm, kurczę, do Kanady, no to, to, to wiesz, to... No nie, nie bardzo, nie? No nie bardzo. To ona mówi, fakt, no, no... To może... Słuchaj, to może do Irlandii. A ile to kosztuje? No, no to kosztuje tyle i tyle, okazuje się, że, że o wiele, wiele mniej, że to jest takie sensowne całkiem. No więc mówicie, że dobra, to to jedziemy do Irlandii. A następnego dnia okazuje się, że kurczę, jak się dałem wrobić. W wydanie kasy oczywiście, nie? Wniosek z tego taki, że jeżeli nawet e, o coś prosicie, to zawsze proście o więcej niż wam potrzeba bo tak właśnie ja zostałem wyrowany w, te, w tej historii. Zawsze prosicie o więcej niż wam potrzeba, bo w końcu dostaniecie mniej najczęściej. I może to mniej, to będzie właśnie tyle, ile wy potrzebujecie. Okej, okay, i może dzięki temu... żeby tak zamknąć i, i, i sfinalizować tym ładnym obrazkiem e, Goku Super Saiyanina, bo może dzięki temu Yy, znajdziecie yy, szansę i kaskę na swój sukces i staniecie się takimi super salinami własnych gier. Dobra, i pewnie macie teraz pytania o rzeczach, o których myśleliście, że Wam opowiem, a Wam nie opowiedziałem, więc teraz jest czas na to, żebyśmy sobie o tych rzeczach właśnie opowiedzieli. Co się mam dalej tutaj? A, dobra, ok, mam. Yy. Dobra, ludzie zapominają o tym, co się do nich mówi w formie prezentacji. Zapominają po godzinie 45% tego, co było na prezentacji. Po 48 godzinach zapominają 80%, co było na prezentacji. A po tygodniu zapominają 98%. Chyba, że sobie powtarzają. Więc to, co chciałem Wam zaoferować, to to, że jeżeli macie jakąś zagwostkę konkretnie, waszą, to ja bardzo chętnie wam pomogę. Wystarczy mnie znaleźć gdzieś na Facebooku, czy na wydarzeniu dzisiejszym, czy na przykład wejść na mojego bloga, napisać do mnie, parę osób już tak robiło po ostatnim spotkaniu i bardzo fajnie się nam współpracowało analizując ich gry. A przy okazji zapraszam Was na, na bloga, na którym e, piszę różne ciekawe rzeczy związane z grami, z biznesem, z rywalizacją. Na przykład będziecie mogli przeczytać dlaczego firewatch z 6 firewatch? No tutaj tak, a tak Nie. No to nie. musisz wejść na mojego bloga, że już robić. Nie, nie bo ale tego ten więc przestałem czytać. Okej. No tak, no tak. No musisz tutaj się zastanowić, czy yy, chcesz przejść w lecie, czy chcesz się dowiedzieć, dlaczego Firewatch niszczy gry fabularnej i co chcesz zrobić na pierwszym miejscu. Dobra. E, dziękuję wam za tą część. Czy macie jakieś pytania? Pewnie tak. Dawajcie. W czym wam mogę pomóc? Chłopaki. Widzę iskrę w oczach. Come on. Ja mam no. Jakie tworzysz gry, jakie platformy, co to, jak, jakie gatunki. Jakie platformy na Jakie gatunki na jakie platformy, tak? E, Okej, okay. w tym momencie. E, współtworzę, bo to nie jest tak, że jestem. E, działam sobie samodzielnie, ale współtworzę e, grę na PC-ty i jest to e, strategia połączona trochę ze skradanką. To w tym momencie. Przedmiesz nie tak? <laughs> Nie, to jest jeszcze inny projekt. Wcześniej Shadow Assassin był grą mobilną, to był RPEX Kradankowy z kolei. No i mieliśmy jeszcze jedną grę mobilną, która była takimi zmyślnymi puzzlami w klimacie fantasy. Słucham? Tak? Dobra, Magic Rift. Magic Rift. Dobra, więc platformy mobilne. To akurat Android był. Hmm? Dobra, w czym ja mogę pomóc? Miałem pytanie, ile byście sprzedali tych Shadow Assassin, tak no, powiedzmy szacunkowo? Ile sprzedaliśmy? Tak, dokładnie. Ile sprzedaliśmy? Szacunkowo. Szacunkowo. Znaczy nie ile ściągnęło, tylko tyle, ile... Ile, ile zak... zapłaciło za nią. Ile zapłaciło tak. za nią? Około 500 osób. Około 500 osób. Tak. Znaczy czy podejmowaliście jakieś działania marketingowe, Nawet zrobiliśmy lepszy manewr. O, I to jest taka sztuczka, którą mogę się podzielić, ale nie mówcie dalej. E... A już jest takie, nie? <laughs> Dawaj! E... Zrobiliśmy lepszy manewr, bo udało nam się... Kojarzycie Gazetę wyboczą. A kojarzycie, ile kosztuje artykuł sponsorowany w Wyborczej? O, tak 7-8. Okej, okay. No, coś takiego. To nie to jest... wystarczy. Ok, co nam się udało zrobić? To odezwaliśmy się do gazety wyborczej, między innymi, a z, zdecydowaliśmy się w końcu na współpracę z nimi i powiedzieliśmy im tak, słuchajcie, możemy zrobić to w ten sposób, że... E, Dacie nam ciekawostki historyczne, bo nie wiem czy wiecie, ale wyborcza wypuszcza e, też, e, czy prowadzi działy historyczne na, na sieci i wypuszczają też e, ale Historia", e, magazyn, ale historia, magazyn e, Historia". Damy wam ciekawostki historyczne, e, wy nam dacie ciekawostki historyczne, a my wam damy promocję waszego magazynu i was samych w naszej grze. Co wy na to? A ja mówią, no dobra. My, super. W zamian, chcemy, żebyście o nas napisali na, na internecie, w gazecie, i tak dalej. Oni, no dobra, spoko, super. My, wow, właśnie zaoszczędziliśmy 7000 zł. I jeszcze dostaliśmy ciekawostki historyczne, które uzupełnią naszą grę i stanie się ona bardziej atrakcyjna. Fajnie, super. I teraz haczyk? No właśnie, teraz jest haczyk. Bo oni nam za to jeszcze zapłacili. No. E, dobra, nie mówcie tego dalej, ale to jest taki sposób, który myślę, że jest powielal, pytanie, powielalny. To, jak wielu graczy, czy te gazety wyborcze, ewentualnie portale? Pytanie, na czym ci zależy? I to jest to, trochę zataczamy kółko do samego początku, bo jeżeli zależy ci na skali, czyli wypromowaniu, no to trzeba to robić trochę w inny sposób czy znaczy, to przyniosło jakiś efekt, na przykład w postaci promocji właśnie? Mieliście jakiś, nie wiem, odzew, że właśnie z tego źródła ktoś się dowiedział, czy tak dalej? E, trochę tak, trochę tak. E, nie były to jakieś astronomiczne ilości, ale trochę tak. Nad, na czym nam zależało jeszcze, zanim pieniądze się pojawiły, to na tym, żeby uzyskać ciekawostki historyczne. Żaden z nas nie jest historykiem, a chcieliśmy, żeby ktoś to zrobił za nas. Więc upiekliśmy dwie pieczenie przy jednym ogniu. Nie, no to jest dobre, tylko że to cały czas mówimy o skali takiej ogólnopolskiej, jednak to jest ta wyborcza, to jest zasięg ogólnopolski i tak dalej. Tak. Ja pytam o specyficzne działania na rynku lubelskim, tutaj w Lublinie, powiedzmy. Okej, okay. na rynku lubelskim. ale tak, zaraz, bo to była wyborcza lubelska czy ogólnopolska? Ogólnopolska. Ogólnopolska. Ja. A, chciałem cały czas mówić, bo było pytanie, okej okay. od razu wy, wy, że Dobra, to ja e, odbiję to pytanie, bo wydaje mi się, że tak naprawdę nie o to pytasz. Mogę się mylić, e, bo myślę, że e, chcesz wyciągnąć do siebie po prostu jakiś e, wniosek i, i chcesz to wykorzystać. Nie, ja to, to to z to ciekawości? Takie działanie. Dobrze. E, tak podejmowaliśmy takie działania. E, pojawialiśmy się na eventach mhm. głównie, na których i tak już była prasa lubelska. Więc z automatu, nawet nie kontaktując się z prasą specjalnie czy z mediami specjalnie, już tam byliśmy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mieliśmy ogromne wsparcie, to jest też dobry temat do, do szerszej dyskusji, mieliśmy wsparcie z Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który jest świetny w promowaniu samego siebie i w promowaniu swoich lokatorów. Więc oni nas trochę też wypozycjonowali. Z racji tego, że my tam byliśmy i, i korzystaliśmy z, z tej całej wspólnoty startupowej, to korzystaliśmy też na tym, żebyśmy byliśmy promowani. Zastanawiam się czy czymś dobrym nie byłoby też tak zwane rzeczy najprostsze. Mhm. I na przykład mhm. bo zauważ, że na takiej zasadzie jak ty mówisz, poprosz, prawda? Mhm. Jesteśmy początkującym lubelskim studiem się do Was w z prośbą o pomoc. Y, nasz, y, wspomóżcie nas, wspomóżcie naszą grę. Mhm. Ulotki razy, nie wiem, 2-3 tysiące rozdawanych gdzieś na uczenie, Wiadomo, wśród ludzi młodych, do których by do, do, do to dotarło. Dobra. Kiedy no ostatni raz przeczytałeś ulotkę? Słucham. Kiedy ostatni raz przeczytałeś ulotkę? E, znaczy, to jest tak, że niby się ulotki. E, to jest tak, spoglądasz na ulotkę, ok, kolejna szkoła językowa, wyrzucasz, kolejna to. Natomiast, jeżeli to jest ulotka, e, która dotyczy czegoś nowego czegoś, czego jeszcze nie widziałeś, albo jest podana w jakiejś atrakcyjnej formie, to na pewno na nią spojrzy. No na przykład. Lotki mają bardzo niskie. Dobra, z mojego punktu widzenia, e, tu, tutaj, to jest trochę słowo przeciwko słowu, bo nie, nie podam Ci żadnych tutaj statystyk, e, z tego względu, że e, zaskoczyłeś mnie tym przykładem o ulotkach. No nie pomyślełeś e, o tym w ogóle. Natomiast Na natomiast, e, trochę słowo przeciwko słowu, bo moim zdaniem to jest strzał w próżnię. Moim zdaniem, dlaczego? E, dlatego, że e, f, to, to jest trochę to samo, co powiedziałeś o, o wyborczej. Czyli czy z wyborczej by, byli gracze? A jakie osoby czytają wyborczą? No raczej nie gracze. A jakie osoby biorą ulotki? No raczej takie, które biorą. Więc każda pierwsza lepsza. Z moim zdaniem ulotki byłyby strzałem w próżnię, ale może słowo przeciwko słowu możemy się założyć. No, znaczy tak, bo wiesz mogę zrobić taki eksperyment, prawda? Ja prowadzę sklep z grami. Mogli okay. zapytać moich klientów powiedzmy 30 po, po, po, pod rząd. Ile z nich słyszało o grze Shadow Assassin. Dobra. No to ty, ty, ty, ciebie, ciebie pomija. Dobra. Zadałbym drugie pytanie. Czy byście wiedzieli, że to jest gra e, produkowana w Lublinie przez nasze ulbęskie studio, prawda? Czy gotów byłbyś wyłożyć tam tyle i tyle pieniędzy, żeby to No. No i to trzeba było zrobić takie badanie i ciekawe, jaki byłby odset. No dobra, to co, zrobisz takie badanie? Ja spróbować czym... Tak? Pewnie, że Dobra, a kiedy? <grym> <grym> od, od jutra? Od jutra? To jest Wielki Piątek. Jutro? Co ona święta? Wbrew pozorom, właśnie Wielki Piątek, Wielka sobota, bardzo duże w sklepie, bo wtedy ludzie mają czasu Tak? Oczywiście. Dobra. ile rzeczywiście wyrzuci przez karabankę. Dobra. nic, ale to jest, kwestia, wiesz, to jest kwestia tego, ile osób o tym wie, tak naprawdę. Jestem 100% przekonany, że 99% potencjalnie zainteresowanych osób, na przykład w dniu, w ogóle nie wie, że taka gra istnieje. E, Coś jest z tego zdania. No. Więc e, mówię właśnie o takim tarczetowaniu w odpowiednich miejscach, prawda? Nie żeby stać z tymi lotkami i je rozdawać na ulicy, Aha. ale prawda, żeby one były wyłożone na przykład w takich miejscach jak sklepy z grami, z jakimiś, nie wiem, komiksami. W jakichś miejscach takich, tak. gdzie możesz się spodziewać potencjalnych klientów. To już bardziej plakat może. No dobra pytanie. Jakie, no, dlaczego tak duże znaczenie ma reklamowanie tego kod Ale to jest właśnie to, co, co mówił wcześniej, że e, wspomóż nas, bo jesteśmy z Lublinem, jesteśmy z lubelską firmą, która chce robić gry, więc jako że jesteś stąd, jesteśmy stąd, wspomóż nas z tego powodu. A, okej, okay. dobra. Rozumiem. Na, na, dobra. Za, na tej samej zasadzie, co ty mówisz, że podaj powód, dlaczego mamy cię wesprzeć, to, prawda? A... To w tym momencie na tej to, zasadzie, tak, widzisz, to, y, to o czym ty teraz mówisz i jaką formułę zas zastosowałeś w tym argumencie, to jest trochę przełożenie ogółu do szczegółu. Ponieważ, e, żeby zastosować ten przykład, o którym ja powiedziałem, czyli wspomóż nas, bo jesteśmy z to trzeba go zastosować w odpowiednim kontekście i w odpowiednim przykładzie. E, I wydaje mi się, że e, mówienie na zasadzie rozdajcie ulotki o, o, o waszej grze, to jest nie ten przykład. I to nie jest ten konkret. To jest może, no. mm -hmm. Bo a, iż my coś takiego zastosowaliśmy, e, ten mechanizm, tylko z e, inną argumentacją, bo powiedzieliśmy, robimy grę o polskiej historii. Robimy grę umieszczając fantastykę w polskiej historii. Co by było, gdyby istniała magia w, w realiach walk polsko-krzyżackich? I z, takim, z taką argumentacją wyszliśmy na e, portal Wspieram to z naszą grą. I powiedzieliśmy, wesprzyjcie nas, bo robimy grę mobilną, która jest dobrą grą mobilną i dotyczy Polski, promuje w ogóle polską historię. E, no i tutaj to podziałało. Promocyjnie, super. Promocyjnie to podziałało tak dobrze, że e, Komunikat z tą właśnie informacją, gdy wysyłałem do portali zajmujących się promowaniem gier, czy opisywaniem, czy analizą, recenzjami itd. itd. to wszystkie polskie robiły, o, super, chwytliwe. Bank, bank, Będzie z tydzień. Będzie za dwa tygodnie. Ciach, ciach, ciach. I promocyjnie wyszło nam to super. No, czyli coś w tym jest Czyli coś w tym jest. Aczkolwiek uważam, że yy, ulotki by się nie sprawdziły. <grywa> Przecież to, to nie są duże koszty, a z potencjalnie potencjalnym z tego wyjść. Okej, okay. no dobra. Ale będę przeprowadził ankietę z czystej ciekawości. Czy, mi by bardziej zależało na tym, um, też z czystej ciekawości, jakby rzeczywiście zadziałały te ulotki. No, tak. no to W tej <grywa> tak z nich że... To że... To, to jest, to nawet kilka tysięcy to nie jest duży koszt. Hmm? Hmm? Dobra. dobra. Okay. Czasami tak, wiesz, rzeczy najprostsze bywają najbardziej skuteczne. Dobra, tylko, że... A, widzisz, to wchodzimy już tutaj na ten poziom targowania się. Bo z mojej perspektywy nie czuję się przekonany, że miałbym wydrukować i rozdawać ulotki. Nie no, właśnie przed, przed chwilą powiedziałaś mi, że wy, wy, wy, proponujesz, i sprzedajesz. Ja, ja robię swoją grę i ja bym w ten sposób przywołał, co działa. Sprzedaję. A wiesz, w masz darmowe miejsce na ulotki, bo masz już jeden sklep. Jeden sklep na ulotki, tak? hm. Dobra. Który jest w stanie się wspomóc czystego, lokalnego patriotyzmu, z racji tego, że jesteś z Lublina i zrobiłeś grę w Lublinie. Okay. Za darmo te ulotki mogą mnie stać i nawet je będę rozdawał ludziom bez żadnej opłaty. O każdego egzemplarza, w ten sposób. Dalej nie jestem przekonany. <głosy> Słuchaj, jeżeli e, <głosy> dajmy, bo jest to sklep gry, gdzie przychodzą tylko i wyłącznie gracze, jeżeli Cię nie przekonuje reklama, która jest skierowana bezpośrednio do gracza, do osoby, która przychodzi tutaj i na pewno jest graczem i kupuje jeszcze grę, więc na pewno płaci za grę, nie do każdej osoby, która wchodzi do sklepu, tylko dla tej, która coś tam kupiła, no to... Słuchaj, jeżeli, 500, jeżeli 500, 500 żeście sprzedali tych płatnych pakietów, powiedzmy gry, to nawet kolejne 30 czy 50 to, to jest moim zdaniem. E... Dobra, to ja mam inną opcję. Bardziej korzystną z mojego punktu widzenia. Bo jeżeli rzeczywiście... E... Nie wiem, czy Was w ogóle to interesuje ta dyskusja? Średnio najeża. Średnio najeża. jeża. Dobra, dobra. No nie jest sorry, nikt nigdy nie zadał pytania. <głosy> żeby się właśnie... chcia... Ja już bym chciał. Czekam Dobra. E, więc przechodzę do konkluzji. <głosy> przechodzę do konkluzji. I podsumowując trochę. E, bardzo chętnie porozmawiam dalej. Z mojego punktu widzenia wiele lepszą. Alternatywą do ulotek byłoby to, co powiedziałeś przed chwilą. Czyli z czystego patriotyzmu jesteś w stanie 50 klientom poopowiadać o szadu asystentach. Dziękuję. Ja wiem, ale wiesz, to opowiadać każdemu z osobna przez 10 minut o Twojej grze, a dać mu kartę, gdzie chce przeczyta. I jeżeli to będzie w dobry sposób napisane i ciekawy, to on sobie wejdzie i zobaczy o co chodzi. To naprawdę to kogoś do kosza, my. To jest dobra. Akurat jest tak dobry. a propos... Marketingowej Dobra, to zaraz, zaraz. <grymne> Okej, <Okay, grymne> dobra. Nie, to można najpierw konkluzję, a ja już później będę pytał, bo. E, no, ale sorry, naprawdę nigdy w życiu nie skorzysta się z żadnej ulotki. E... No, nigdy no, z żadnej w tej na monitor. Nie czas to Wiesz co, skorzystałem na pewno z kilku, i na pewno kilkadziesiąt tych, nie kilkaset rzuciłem bez czytania. Ale z kilku skorzystałem. Okay, takie pewno... które Ciebie zainteresowały, bo akurat zawierały za, za, ofertę skierowaną do, dla, dla Ciebie albo taką, która e, trafiała w danym momencie Twojej potrzeby. Myślę, że możemy się zgodzić, że z co pewnością na kogoś to by zadziałało. Myślę, że nie będziemy polemizować Na pewno ktoś skorzysta, przeczyta i, i będzie spoko. zgoda. Ja chciałem wrócić do <ścoughs> wcześniejszego tematu, do kolejki do Xero i tych y, badań. Na ile, e, na ile to się przekłada, znaczy, inaczej. no nie jestem pewien, że to dobrze zrozumiałem, bo ja to trochę zrozumiałem tak, że w sumie wystarczy, żebyśmy tylko powiedzieli, e, bo coś tam, a to i tak już zwiększa naszą skuteczność, niezależnie od tego, na ile to będzie sensowne, na ile to będzie przemyślane, tylko, że to trochę działa na coś takiego mechanizmu psychologicznego. Mam powód, to chętnie to łykam. Mhm. Czy to dobrze zrozumiałem? Wiesz, wiadomo, że jeżeli pójdziesz w ekstrema takie absurdu i powiesz, że chcesz skierować te kartki, bo osiołek na koloryferze mi, nie wiem, moknie, nie ma w tym sensu, no to bardziej skierujesz uwagę odbiorcy na to, to będziesz tak... No osiołek. Co? Co? Co? Co? Na ile siły i środków i czasu trzeba poświęcić na wygminienie, że tak powiem, dobrej argumentacji, a na ile wystarczy, ok, mamy argumentację, jesteśmy fajni raczej druga opcja, z tym, że najważniejsze co musisz mieć w głowie i o czym musisz pamiętać, to to, że ta prośba musi nie wymagać wielkiego nakładu sił. Bo ten sam eksperyment powtórzono, gdy ten podstawiony student nie miał kilku stron, ale miał całą książkę do sterowania i prawie nigdy go nie przepuszczał wtedy. Bo, dlaczego? Bo prośba wymagała za dużego nakładu sił, w tym wypadku czasowych. Musiał za długo czekać. Ale jeżeli on ma 3, 4, 5 kartek, no to nie, no to totalnie, do, dobra. I to jest najważniejsza rzecz, którą tam... Znaczy ja bym jeszcze chciał dodać, to w sumie nawiążę na to, ale, ale poprzednie do poprzedniej dyskusji. ale tam Jednak. Firma, e, a propos tych, tych, e, tego pytania CERO, to też może dlatego było tak skuteczne, ponieważ generalnie tak też z innych badań związanych e, właśnie z relacjami, Takimi prośbami, jak one działają, to zasadniczo z tego, co się orientuje, dużo lepiej działają prośby, które są skierowane do ciebie bezpośrednio przez drugiego człowieka, a nie na przykład jeśli ktoś do ciebie podchodzi i mówi słuchaj, czy mógłbym, to jest większa szansa, że powiesz mu tak, niż kiedy dostaniesz nie wiem, wiadomość na Facebooku albo... No dobra, ta to, Facebooku to, to, to, to, to jest dosyć dosyć bezpośrednia, ale właśnie ulotka na przykład, tak? Ulotka, gdzie jest pięknie napisane, ja autor, zwracam się do siebie anonimowy odbiorcą ulotki, daj nam pieniądze, działa zupełnie inaczej, niż kiedy podejdziesz do człowieka i powiesz, słuchaj, czy zapłaciłbyś mi złotówkę za ten produkt? I tak, to też tak bardziej moja opinia, niż, niż jakieś badanie, ale na przykład wydaje mi się, że skuteczność to źle darłwi, ale autentycznie skuteczność żula pod sklepem, który mówi, o, szyfuniu, daj złotóweczkę na piwko, ja szczerze mówię na piwko, bla, bla, bla, będzie miała pewnie większą skuteczność, w sensie, do ilu ludzi on musi podejść, żeby zdobyć tę złotówkę, porównajmy na przykład do dewelopera, który zamieszcza na stronie swojej prośby, dajcie nam złotówkę, bo się postaraliśmy, tak? Ponieważ komunikat nie będzie bezpośrednio skierowany do osoby, tylko będzie ogólny odbiorcy, proszę Was, to mimo, że to jest znacznie sensowniejszy cel, dajcie nam pieniądze, bo zagraliście się w naszą grę, a nie jest budówka na piwko, to skuteczność tego jest znacznie mniejsza, nie? Mhm. Przy czym oczywiście taka strona może dotrzeć do setek tysięcy ludzi, aż tylko do jakiegoś tam w ciągu dnia, prawda? Więc no, dlatego tutaj ważne jest, żeby badać konwersję też i a, stosować a to, no co można ja na się Słuchamy się. na stronie, się na stronie. Szyf. Szyf. Swoją drogą, to nie jest taki zły pomysł, bo pomyślcie, jaką skuteczność miałby faktycznie taki filmik na stronie typu landing page z waszą grą, gdzie wchodzi gostek sobie, bęk i pierwsze co go wita, to nie jakiś screen z gry, nie super trailer zrobiony przez Bagińskiego, tylko taki nagrany żulik, który mówi, panie, to jest gra z Ej, tam, dzyn, dzyn, dzyn. No, To jest właśnie kwestia tego, że to będzie odpowiednią formę do tego dodać, prawda? I jeżeli to będzie z pomysłem zrobione i będzie jakieś oryginalne, interesujące, to też będzie miało większą skuteczność automatycznie. To jest to, ten ziemniak Arnold, który balansuje na szpadzie. I też pamiętaj o tym, że to, o czym mówiłeś, że ludzie zapominają po chwili, prawda, te, w tej prezentacji, że za godzinę nie będziemy pamiętać połowy rzeczy, które tutaj była, prawda? To sobie, że ja opowiadam 15 minut o Twojej grze, coś tam, coś tam, coś tam, człowiek po dwóch godzinach e, wraca do domu i się zastanawia, kurczę, jak się tak gra nazywa? Shadow, Shadow Warrior? E, Silent Assassin? Cały czas wracamy do tego. A tu czarno bo... na białym, tak, i tak. Cały czas wracamy do tego, bo to może być skuteczne, z Twojej perspektywy super. Pewnie dla ciebie great. Dla mnie nie musi. Eee, ja swoją ścieżkę znalazłem w networkingu. Dzięki temu też, eee, dzięki Łukaszowi, jestem tutaj i z wami rozmawiam. Obrze, którą współtworzyłem. Tak, ale też co do biznesie, jest... nie spodziewałeś się tego, gdy produkowaliście. Nie. Dobrze. Dobrze. Co jeszcze, Kuba. To może ja pytanie, bo mówisz po prostu, jak postępować z klientami jak i zachęcać i tak dalej. A skąd wziąć klientów? E, czyli leady skąd wziąć, tak? Dobra. E, sorry. E, lead, czyli właśnie potencjalni klienci, tak? Tak zwany prospecting. No. Dobra, nieważne. Skąd wziąć klientów? A skąd poruszyć klientów? No, pytanie. Skąd ich pozyskać? Jest takich kilka barier przynajmniej, które można zastosować. Pierwsza rzecz, każdy to może zrobić. No to jakieś, nie wiem... Poinformowanie znajomych. Poinformowanie znajomych. pewnie. Wiecie, jak zrobili z Angry Birdsami? E, wszyscy znajomi zainstalowali Angry Bersi na samym początku. I przy starcie okazało się, że to jest e, najbardziej wzrastająca gierka w ogóle w całym kraju. I nagle się znajduje top 10. To najlepsza forma reklamy jak może być w poleceniu. Wtedy mało iPhoneów było to swo swojego. E, no, pierwszy krąg. Pum, znajomi. Dobra, co dalej? Gdzie jeszcze można znaleźć klientów? Gdzie jeszcze? A, to na Facebook. Wam na Facebooku, wypromować, działać społecznie, tak, budować to społeczeństwo wirtualne, Facebookowe, jasne. Z tym się wiąże też kampania, na przykład Facebookowa, którą można puścić pewnie. No takie, nie wiem, portale z grami, tak? Czy jakieś sponsorowane wpisy? Oczywiście, że tak. Portale z grami. E, ciekawostka: polskie portale z grami napiszą o Was za darmo, prędzej czy później. Zależy jak bardzo ich przekonacie, i jeżeli znacie jakiegoś dziennikarza, to tym bardziej. E, natomiast e, jeżeli chcecie się promować na portalach zagranicznych, szykujcie się na to, że e, oni napiszą, jeżeli nie znacie nikogo personalnie, to napiszą o was za hajs. Wiesz jaki to jest hajs? Słucham? Wiesz może jaki jest hajs? Jest... Dawno się kontaktowałem, ale tam... W roz... nie, nie, przykładowo, tak, nie wiem, nie, setki dolarów. Setki dolarów, tysiąc, dolarów czy... setki dolarów, setki dolarów. Ale to jest o tyle fajne w portalach zagranicznych, polskie tego nie robią, że jeżeli się do nich odezwiecie, to oni was tak łatwo nie puszczą. W sensie, ja tak zrobiłem, że wysyłałem tam grę i, i mówiłem, słuchajcie, mamy taką, taką grę, jest o tym, o tym, o tym, fajny opis, taki zajawkowy, z prośbą, żeby napisali recenzję na sam koniec. A oni odpisują tak, napiszemy, super, w ogóle graliśmy już, świetne, fajne, napiszemy recenzję, i to kosztuje 600 dolarów. Taka recenzja. Ale, a i co ty na to? Ja mówię, nie no, to na razie się wstrzymajmy, dzięki, dzięki. No to słuchaj, to jeżeli tak, to może baner na stronie. A może chcesz, żebyśmy Twita puścili. A może chcesz, żebyśmy po prostu podlinkowali cię na Facebooku. Albo możemy też, z... bo mamy forum, nie? I na tym forum możemy napisać e, jakiś e, temat na, na temat waszej... Więc widzisz, oni tak łatwo nie puszczają, to, to jest to, to jest akurat fajne. No, i tak. Nie, no bo są różne opcje w zależności od zasobności portfela, prawda? Bo być może tam na artykuł y, cię nie było stać, ale być może na wpis na forum już byłby skłonny tam wyłożyć jakieś mniejsze pieniądze. No. Mhm. Mm Okej. Okay. Więcej, ale nie grałem. To jest niby ta Diablo Diablo dwójka. Mniejsza to jak to jest gra. Chodzi o to, jak oni zarabiają. Gra jest zupełnie darmowa, mają ten content premium, tylko że specyfika polega na tym, że on jest tylko i wyłącznie albo kosmetyczny, albo jakaś tam poprawa w, wiemy, jakości życia. Czyli na przykład każdy, może, ka każdy ma jakąś tam skrzynkę, dzięki której możesz sobie rzucać przemios pomiędzy bohaterami. Mhm. E, za premium content po prostu jest na no, większa ale nie ma żadnej opcji, żeby e, zakupić sobie, nie wiem, więcej expa albo jakieś inne bonusy i się zastanawiam, ta gra już chyba ze 4 lata działa, jak nie lepiej, i się rozwija i cały czas trzymają się tego, czyli oni nie realizują żadnej pilnej potrzeby, nie ma tam ograniczonej promocji, nie ma tam, no chyba, że presji, że ktoś ma właśnie siedzące tam skrzydełko i tak dalej. I zastanawiam się, o ile wiem, to jest jedna taka gra e, w tak dużej skali, która tak dużo sobie radzi z takim, a innym modelem. I się, na czym e, może polegać ich sekret. Wiesz to... co? Bo to chodzi o to, że to jest gra, która bardzo mocno stawia na e, robienie swojego builda, tam nie wiem, gdzie jest drzewko, jakie jest, ja, tak, jest... Tak, tak, tak ładne, Więc oni tak jakby mocno ją próbują wśród ludzi, którzy e, właśnie... Na nich działa ten elitaryzm tej gry, że zrobię sobie, sobie z tego builda i to, to zależy tylko ode mnie, absolutnie nie od pieniędzy. Ponieważ oni wyraźnie mówią, w naszej grze nic nie zależy od pieniędzy, w sensie efektywność twoja jako postaci, I to powoduje, że ci ludzie gdzieś tam po jakimś czasie, to mogę powiedzieć, bo mam znajomego, który bardzo maniakalnie gra w tę grę i dla niego to ewidentnie w ten sposób działanie, Że on po prostu na tyle lubi filozofię tej gry i na tyle w niej siedzi, że on dla niego w pewnym sensie stwierdza, że chce sobie kupić ten content, żeby podziękować im za to, że mogłem za darmo pokazać, że jestem zajebisty. To, to jest trochę to, o czym kuba mówił z podręcznikami RPGowymi. E, a mi się skojarzyło od razu to, że e, jeżeli ich pomysłem jest to, że e, wszyscy mają równe szanse. Nie czarujemy cię za to, że e, chcesz być mega wymiataczem, no to nam zapać. Nie, wszyscy mają równe szanse. No to to jest jednak wyróżnik. To no sam powiedziałeś, że nie spotkałeś się, żeby ktoś tak robił wcześniej. Czasem gra w grę, to już jest taki moment, że wszyscy kupują tak, te jakieś miecze nie miecze i ty do tyłu, tak, I albo kupisz, albo no, jesteś jest w plec. Tak, czasem W prostu kończę ten, nie mam tyle kasy i na nie? I nara. No. Czasem tak jest. A może to jest właśnie ten wyróżnik. Tak. Jest taki człowiek, sprzedawca. Nie ma nic wspólnego z grami, ale nazywa się Frederick Eklund i on ma bardzo fajne podejście pod tytułem Wyróżni się albo zgini. I to jest element wyróżniający. To jest w ogóle dobry lead na artykuł, taki początkowy. W tej grze wszyscy są równi. Był taki tytuł, był, jest taki tytuł, Kurczę, nie przypomnę sobie. Gra polega na tym, że może w nią, możesz w nią zagrać raz w życiu i naraz może grać 8 osób. Eee, I to jest taka MOBA. Eee, po prostu masz swojego bohatera, jest drużyna dobrych, która ma 4 osoby, drużyna złych, też 4 osoby. Jest olbrzymia plansza, e, na której możesz wykonywać różne questy, a możesz walczyć między sobą, bohaterowie, klan przeciwko klanowi. Jeżeli zginiesz, to giniesz. I Twoja postać ginie, i wszystko co miałeś, ginie, i nie masz powrotu do tego. Ale w grę jednocześnie kilka tysięcy osób gra. Mimo tego, że rzeczywiście gra tylko osiem, a cała reszta się przygląda. Jest areną i obstawia, kto najdłużej przeżyje, kto jakiego, kto kogo zabije, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli ty, jako ten obstawiający, zdobierz, zdobędziesz jak najwięcej punktów, dobrze będziesz obstawiać, to wskakujesz na miejsce tego, kto zginął. No i czy to nie jest ekscytujące, że tak, aaa, może się ładnie, to jest taki STS growy trochę, nie? No, więc też element wyróżniający. Dobra, co Mam jeszcze? Może zrobić, że obstawisz w praźbiór kasą i marsz z tego To Nie. Co jeszcze? Promo godzinę. godzinę. Tak. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę więcej o promocie? Niektóre, ale nie wszystkie. Niektóre, ale nie wszystkie. My też. Dobra, powiem Ci o czymś innym. Powiem Ci o czymś, czego jeszcze nie wprowadziliśmy, ale co, co jest też bardzo fajne, jeżeli chodzi o promocję gry. To jest technika social loop. Technika promocji gry, która się nazywa social loop. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że zdobywasz pierwszego gracza, który zaczyna grać w Twoją grę. Ok, on sobie gra, gra, gra. W pewnym momencie dajesz mu taką opcję Dobra, słuchaj, grasz już tyle Zaproś jakiegoś znajomego Żeby był z tobą w. w nie wiem, żeby grał z tobą Po prostu Zaproś znajomego do gry A w zamian dostaniesz od nas 50 zł monet No i okej okay, Ktoś zaprasza kolejną osobę Zaproszenie przez Facebooka załóżmy I masz już dwóch graczy Yy, druga osoba gra, gra, gra, dostaje ten sam komunikat, plus obaj dostają. Słuchajcie, a jeżeli wy we dwóch zaprosicie jeszcze kolejne osoby, no to dostajecie nie 50, ale 100 monet każdy. I tym sposobem kolejne osoby i kolejne, kolejne. To się nazywa Social Loop. I to jest takie promowanie wewnątrz aplikacji. Okay. Chciałem o tym powiedzieć. Nie Shadow Nie. Nie ma tego Shadow <grym> Asesinie. Ale będzie. Hmm. <grym> Tak nie troszeczkę w rzeczywistym świecie, tylko że no dobra, nie wpuśćmy w MLN. Dobra. Co my zastosowaliśmy, żeby się wypromować? Na pewno bardzo dobrze poszło na Wspieram to. Bardzo dobrze poszło promocyjnie. Artykuły w różnych portalach i czasopismach to jest też bardzo dobra sprawa. Lokalnie najlepiej działał chyba networking i pokazywanie się na eventach różnego rodzaju. Okay, a wracając do tych technik, na przykład tak. pokazanie trzech produktów, czy coś takiego zastosowaliście w gdzie bardziej próbowaliście coś sprzedać rzeczowi i jak to przyniosło efekt? A myśmy wtedy tego nie wiedzieli. Myśmy wtedy tego nie wiedzieli. My wyszliśmy właśnie z założenia, to trochę bazując na e, też nauce, którą my wynieśliśmy. E, I nauka między innymi jest taka, że wyszliśmy z założenia takiego walmartowego, że nie chcemy ściemniać. Wydawać po prostu, kupujesz to, dostajesz to, kupujesz to, dostajesz to, kupujesz to, dostajesz to. Częściowo to się sprawdziło. Częściowo to się sprawdziło w postaci reklam bo wyszliśmy z założenia, że jak nie chcesz oglądać reklam, to nie oglądasz, a jak je oglądasz, to dostajesz małego bonusa. I okej, okay, i to się super sprawdziło i, i, i było fajne. E, natomiast, e, moim zdaniem dlatego mamy w tym momencie jeszcze, jeszcze rozbieżność pomiędzy liczbą ogólnych ściągnięć, a liczbą osób, które zapłaciły za ten content płatny, ponieważ staraliśmy się być tak bardzo, bardzo fair w naszym odczuciu. Ale już wiemy, również od głosów, szczególnie graczy zagranicznych, że to jest dziwne dla nich i nie są przyzwyczajeni. To jest raz. Dwa, jeszcze kończąc. Jest też kwestia o jakich graczach i na jakich platformach. Ponieważ gracz androidowy, żeby zapłacić za coś, na Androidzie, musi, co musi zrobić? Musi podać swój numer e, karty. A żeby to zrobić, to musi odpalić najpierw internet, potem wyciągnąć kartę, potem wklepać coś, zgodzić się na strasznie długie warunki umowy, których jest tak napisane, że jak zaczniesz to czytać, to zwątpisz w ogóle w siebie i, i, i pomyślisz, że to, to pisały zastępy diabłów. E, ale musisz się na to zgodzić, żeby coś kupić. I to jest tak odstraszające, jest tyle kroków pomiędzy ofertą a zakupem, że jest bardzo, bardzo mały odsetek graczy androidowych, którzy coś kupują. Inaczej jest na iOSie, bo na iOSie, jeżeli chcesz mieć, przynajmniej na większości e modeli, jeżeli chcesz mieć konto, musisz wprowadzić swój numer karty. I potem Cię już nie interesuje, bo to jest tylko jeden klik. Rozumiem. E czyli chcecie teraz wprowadzić coś nauczeń, doświadczeniem, że Wcześniej po prostu nie widzieliście I tak. E, tak. Takie pytanie, co byście chcieli wprowadzić właśnie e, teraz, jak już wiecie, co działa. E, social loop wykorzystamy... W... czy nie, nie wiem, czy ja tak... Nie wiem, Ugryzłem się w język. Jak mówisz, to Jak też podnieść, tak to bo to wspomniałem. Poczujemy się wyjątkowi. Jak zaczęłaś Powiem tak, na razie projekt pod tytułem Shadow Assassin jest w fazie planistycznej, na zasadzie, co robimy dalej. I część z tych pomysłów, które Wam przedstawiałem, nawet na przykładach spoza gier, ale takich, które wydaje mi się da się przenieść do świata gier, Mamy w planach wykorzystać w Shadow Assassin. No dobra, już się wygadałem, że ten social loop, tak? A jeżeli social loop, to potrzebujesz jeszcze jednego elementu, który jest nieodzownie związany z social loopem, ale nie powiem. Ja do tej jeszcze. Słucham. Jesteś zadowoleni, bo jest na razie w ogóle jakby pograń? No tak, tak. Jesteśmy zadowoleni. Na tyle, wiesz, my się teraz też... Siłą rzeczy trochę wkręciliśmy w projekty większe i z takim podejściem klientocentrycznym pod tytułem, masz klienta, który więcej płaci, więc on się staje twoim priorytetem. E, I kończąc zdanie, e, na tyle na ile my teraz e, pracujemy i na tyle na, na ile Wiesz, nie prowadzimy teraz żadnych na przykład kampanii marketingowych, kampanii promocyjnych, ani niczego takiego. A gra cały czas zyskuje. Znaczy powiem tak, miesiąc temu jestem z na powiedzmy. Dobra. I miesiąc temu lepiej wiedziałeś wcześniej, no, właśnie gra. Dobra. Więc to, czyli ja, po prostu jest takim sporo, tak, ale to... Jak się wszystko fajnie, tak, ale... Masz Androida? Telefon z Androidem? A, a. No to co, ściągniesz? Nie, ja mam zainstalowałem. A, zainstalowałeś. No, tak tak tak tak tak tak tak tak nie, nie, no, rozumiesz. A, zainstalowałeś. Dobrze. No to już jesteś świadomy. Miesiąc temu nie był świadomy tego, że taka gra istnieje, prawda? Dobra. No i, i to wraca do tego, co, co powiedziałem przed chwilą, czyli, że na tyle, na ile my teraz odstawiliśmy drogę do poczekalni projekt Shadow Assassin, a on sam cały czas rośnie i nabija. To jest fajne świadectwo tego. Że, że jest to dobra gra. Bo z tego co pamiętam, z pierwszego spotkania to chyba teraz się skupiacie bardziej na jakiś projektach niegrowych, tylko takich, no... Tak? To o tym mówisz? Że, że teraz pracujecie nad czymś innym? A e, kiedy no, było ostatnie spotkanie? spotkanie? W sensie nie miesiąc nie temu? spotkaniu, że że dostawcie zleceń tam typu jakieś tam oprogramowanie użytkowe czy coś takiego. Eee, tak, to też, to też. Czyli na razie gra jakby leży odstawiona, czeka na lepsze czasy, tak? E Wiecie, co to jest papier NDA? To jest taki papier, który podpisujesz, który mówi, że jak się wygadasz, to płacisz olbrzymią kasę. Aha. Ja coś takiego podpisałem, nie mogę mówić. Ha, to dozadam ci jeszcze jedno pytanie. Czy planujecie kiedyś na przykład wejście na rynek konsolowy, typu PSN? Tak, czy, czy... Tak, tak. tak, tak, tak, tak. No To jest jednak duża szansa, tym bardziej, gdyby na przykład ktoś się zainteresował na takiej zasadzie, że chciałby na przykład tak, jak najbardziej. Do, do plusa czy do tej oferty, tak, Jak najbardziej to jest. promocja jaka może być, bo to masz grę na całym świecie. Jak najbardziej to nie jest. jest zbyt duży to daje, jest kilka osób daje, tak. Słucham? W zespole naszym jest kilka osób. Kilka osób, tak. I, i, no czekam, bo to właściwie troszkę więcej tak? Dany, A, to zależy co masz, zależy co masz. Yy, bo u nas to największe wyzwanie będzie z konwersją, tak? To nie jest układanie gry od samego początku. No tak, bo tylko ale to jednak yy, yy, to 4 osoby wymoty, 4-5, tak? Trzy jako taki trzon zespołowy plus pomoc. A moglibymy mieć jakiś plan, żeby to się powiększyć? Czy, czy, czy, czy myślicie, że udało się wejść taką konsolę w takim składzie, w do jakiegoś e, na razie docelowo nie. Docelowo nie powiększamy, bo mamy kilka osób współpracujących e, od zlecenia do zlecenia, że tak się wyrażę, więc nie. Ale grę można zrobić nawet w samym dzień. Nie? Ja wychodzę z założenia, że skoro Bóg potrzebował dwunastu pomagierów, to lepiej mieć zespół. Dobra, tam było jeszcze pytanie jakieś Tak, ja miałem pytanie, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że aktualnie koncentrujecie się na tych klientach, które, którzy generują największe przychody? To wcześniej przy tej grze Shadow Assassin? Nie, tam, to... nie to są zewnętrzni klienci z no, to innych to, to projektów. O, w Najwięcej e, pieniędzy. No to co z nimi? Bo nie czy, nie... czy mógłbyś scharakteryzować, co to za grupa, jak, jak, jak tak, nie. ci klienci wyglądają? Jeśli, jeśli oczywiście macie jest informacje nie? na temat. No <laughs> Okej, okay, wiesz co? Jeżeli wypuścisz swoją grę i podepniasz do niej Analytics i będziesz miał tą konsolę deweloperską na Androidzie i tak dalej, tak dalej na Google Playu to rzeczywiście są takie dane, natomiast z głowy nie jestem w stanie ci podać tego. Dobra. Okej. Okay. Zawijając, jeszcze coś? Jeżeli nie, to... Bardzo dziękuję Wam za przybycie w przedświąteczny czwartek. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, miało dla Was jakąś wartość. Miało dla Was wartość? Tak. No, super, super, 2 na 10. Ok, życzę Wam spokojnych świąt, wesołych świąt, to tak trochę pożądane Rozumiem brzmi, ale miłego czasu rodzinnego. Um, i życzę wam co, żebyście w przyszłości tworzyli swoje gry i, i wypuszczali je i żebyście byli dobrymi sprzedawcami takich gier i dobrymi marketerami zapraszam, a pytanie czy jest e, człowiek sprzed miesiąca, który obiecał zrobić ze swojej gry? nie Ach, o, dobra, będę go gonił <laughs> e, ok, zapraszam was za miesiąc zdaje się na kolejne spotkanie, które już poprowadzi Kamil ono będzie bardziej programistyczne już więc pewnie też więcej takiej twardej wiedzy typowej na temat tego jak robić gry, od czego zacząć, jak się do tego zabrać. Dzięki. Dzięki. Wesoło. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu